Na pierwszy rzut oka sprzęt w ogóle nie przypomina opryskiwacza, a raczej jakiś rębak. Pan Mariusz Pracki twierdzi, że to jednak jest opryskiwacz. Mało tego, nowoczesny i taki, który może bardzo pomóc w uprawie kukurydzy. Ten opryskiwacz różni się chyba Przede wszystkim tym, że nie ma belki. Tak? Jaki więc jest cel takiego projektu? W jaki sposób to zostało zaprojektowane? Opryskiwacz, który można nazwać opryskiwaczem, opylaczem bardziej, właśnie ze względu na to, że nie ma belki, jest czymś, co jest adaptacją opryskiwacza sadowniczego do potrzeb polowych. E, wysokie uprawy, jak kukurydza e, wymagają wysokiego sprzętu, specjalistycznego sprzętu, który tani nie jest, a niestety no, powszechność teraz uprawy kukurydzy sprawia, że no, szkodniki zrobiły się strasznie powszechne e, fala owadów żywiących się kukurydzą posuwa się coraz bardziej przez kraj rolnicy szukają rozwiązania, nie każdemu się opłaca kupować opryskiwac samobieżny czy nawet wynajmować opryskiwacz samobieżny do swoich areałów, stąd zaczęliśmy kombinować, myśleć jak rozwiązać problem opryskiwania wysokich roślin bez wjeżdżania w łan. No i tutaj się połączy, jak powiem, pojawił pomysł, żeby skorzystać z doświadczeń sadowniczych, czyli wyrzucania cieczy ze strumieniem powietrza. I oczywiście tutaj sadownicze jest za mało, żeby opryskać kukurydzę dostatecznie głęboko w łan. Stąd zastosowanie przystawki ślimakowej, która wyrzuca e, przez specjalne działo ciecz nawet do 47 metrów w bok. Czyli to jest ta rura y, ocynkowana, tak, tak, która jest, jest u góry zakrzywiona w bok. Tak, jest to rura ocynkowana, zakrzywiona w bok. Z tym, że różni się od znanych tego typu przystawek, które służą do pryskania szkółek, nieużytków, y, tym, że nie tylko ma jeden wylot u góry na końcu rury, ale także ma wyloty boczne. Dzięki temu rozkład strumienia cieczy od opryskiwacza do 50 metrów jest stosunkowo równomierny. Nie można to mówić o dużej roz, równomierności roz, rozłożenia cieczy, ale tak naprawdę przy zwalczaniu szkodników, przy zwalczaniu owadów nie ma to większego znaczenia. Tutaj nie, przy, wiadomo, że dawkowanie dokładne jest ważne przy chwastach, żeby nie zaszkodzić roślinie. E, zwalczanie omocnicy nie, nie wymaga takiej, aż takiej precyzji w dawkowaniu cieczy. Wystarczy, że ten środek dotrze do tego łanu i faktycznie na tego owa to zadziała. Czyli skoro na 50 metrów to wyrzuca, to wyobraźmy sobie pole, które ma 100 na 100, to wystarczy przejechać de facto miedzą z jednej strony, z drugiej i jest załatwione. Dokładnie, albo robimy przejazdy technologiczne. Tutaj akurat niekoniecznie co 100 metrów, najlepiej zrobić je co 50, bo tak naprawdę też jest kwestia niesienia tej cieczy, zależy od wiatru więc y, zdarzy się, że będziemy musieli pryskać pod wiatr, wtedy w 50 metrów nie osiągniemy. E, dlatego lepiej zrobić na przykład przejazdy co 50 metrów i jeździć w bok. E, co więcej, e, z doświadczenia wiadomo, że e, owady osadzają się od brzegów e, plantacji. Jeżeli się zareaguje we właściwym czasie, to wystarczy naprawdę nawet duże pole objechać wokół z zewnątrz. i mamy problem e, owadów na masową skalę z że tak powiem załatwione nie, nie będziemy mieli takiej inwazji jak powiedzmy bez pryskania. No dobrze, ale tak czy tak przy opryskiwaczu pojawi zawsze się problem płukania, tak? w przypadku dysz to dosyć jest jasna sprawa, ale jak w takim razie wypłukać tutaj z pozostałości chemii tą elegancką rurę wznoszącą się do góry? Chemia nie ma kontaktu z tym co jest w rurze. Strumień cieczy miesza się z strumieniem powietrza na zewnątrz rury. Jedynie przy brzegu tego działa na samym końcu jest gwiazda z e, rozpylaczy i tam minimalnie może się osadzać środek na rurze. Z tym, że wydmuch powietrza, który w, przy wylocie ma powyżej 70 km na godzinę, no praktycznie uniemożliwia osadzenie się tam cieczy. Czyli kwestia tutaj czyszczenia, mycia z tych chemii nie ma, nie ma takiego tematu? Nie, jedynie z zewnątrz ewentualnie osadzający się środek. Natomiast od środka nie powinno się pojawić. Oczywiście no, może się zdarzyć, natomiast wszystko to można myć, można to użyć myjki ciśnieniowej, nie ma problemu z utrzymaniem czystości. A skoro już mówimy o utrzymaniu czystości i zadbaniu, to przypomnijmy, co należałoby zrobić teraz jesienią po sezonie, a zwłaszcza wiosną przed sezonem, żeby nasze opryskiwacze, przede wszystkim te klasyczne, bo większość rolników jednak takie ma, żeby wszystkie dysze były sprawne, żeby opryskiwacz nie zawiódł, żeby choćby pompa działała tak jak należy. Znaczy tak, teraz opryskiwacze są skomplikowane maszyny, więc jak w każdym skomplikowanym urządzeniu regularna konserwacja, czyszczenie i przeglądy. Jeżeli chodzi o jesień najważniejsze jest odwodnienie, to wiadomo, ale przed odwodnieniem trzeba tą maszynę dokładnie umyć. Płukanie, im więcej tym lepiej, czyszczenie za pomocą środków, które są przeznaczone do czyszczenia z chemii, na pewno pomoże tą maszynę utrzymać sprawną. Co więcej, jesienią trzeba zrobić konkretny przegląd. Sprawdzić, jakie części kwalifikują się do wymiany, jakie do regulacji, do naprawy, żeby potem na wiosnę nie być zaskoczonym, że nie ma jakiejś ważnej części. Trzeba poczekać tydzień, dwa na dostawę i okazuje się, że nie możemy wyjechać w pole wtedy, kiedy jest to konieczne. Więc robimy tak naprawdę do, do sezonu. Przygotowujemy się już na jesieni, robiąc konkretny przegląd. Wtedy mamy kilka miesięcy czasu na to, żeby wszystko, co trzeba naprawić, sprawdzić, poprawić. I dopiero na wiosnę, kiedy już wszystko mamy wymienione, robimy sobie kalibrację, bo kalibracja to jest bardzo ważna rzecz i powinna być przeprowadzana co najmniej raz w roku. I wtedy jesteśmy pewni, że ta maszyna nam w czasie sezonu będzie służyć i nie zaskoczy nas jakaś nagła awaria.